Bardzo mocne, uważam, Słowo Ewangelii dostajemy podczas tej Eucharystii, zwieńczającej ten etap rekolekcyjny. Niesprawiedliwość społeczna, niesprawiedliwość społeczna, ale również taka dotycząca tego życia religijnego albo i kościelnego, Nawiązanie do czegoś takiego, do takiej rzeczywistości tej dzisiejszej Ewangelii. święty Łukasz, Ewangelista, właśnie bardzo często podobne tematy podejmuje w swojej Ewangelii. Z jednej strony pewnie wynikało to z jego takiej wrażliwości na człowieka, a z drugiej strony na pewno doświadczenie innych ludzi, którzy byli świadkami nauczania Chrystusa. Również tak wyostrzyło to Jego zmysł patrzenia na niesprawiedliwość, na cierpienie. O bez wątpienia ta Ewangelia odejmuje temat wielkiej niesprawiedliwości, wielkiego cierpienia człowieka, skoro aż psy przychodzą i bliżej jego przody, ten umiera z głodu ubrany człowieka, który dzień i się bawi, ucztuje i jednocześnie tego człowieka cierpiącego, który tych resztek ze stołu chciałby się tylko na najeść. Owszem, ta historia tego, że braka imieniem Łazarz, może nie jest przejmująca. Czytając tę Ewangelię, przypomniała mi się historia sprzed ponad dwóch lat, takiego człowieka właśnie u niego żebraka, powiedział był on żebrak, jego żebrakiem, w sensie takim materialnym, niemniej jednak doświadczył takiej wielkiej duchowej. Wezwany zostałem, jak byłem w Warszawie, do szpitala, do człowieka, który chciał się wyspowiakać, on zaczął ze mną rozmawiać. Jeszcze przed pospowiedzią mówili, że już nas nie wiem, gdzieś tam parę radnych, Natomiast przed zpowiedzią powiedział coś takiego, że w 70. latach, tam w 60. mniejsza o Natomiast pracował w Stanach Zjednoczonych, mówi, chodziłem do kościoła, a mówi tam, wszyscy ludzie szli do komunii. Natomiast nic się nie spowiadał. Ja byłem nauczony inaczej. W mi coś wyrzucało, by się wtedy wyspowiadał, może inaczej by się to potoczyło. No ale księża nie spowiadał więc z czasem też zaprzepaściłem tę swoją wiarę. To było właśnie takie doświadczenie takiego człowieka, jednego niejednakuma. On nie kilka dni potem już z Panem Bogiem. Wierzę moim Bogu, że też doświadczył albo doświadczył świętości. Ale moi drodzy, myślę, że warto być się to postacią tego bogatego człowieka. Na czym polegał jego grzech? Dzień w dzień się bardzo Ewangelista mówi, że ubierał się również w bardzo bogate stroje, purpurę, bisioł. Miał pieniądze, mieszkał w pałacu. No miał jak miał, no ale nie jest to grzech. Bycie człowiekiem bogatym, nawet dobra, zabawa, używanie tego świata, radość. Nie jest to czymś stojącym. A zatem, co było grzechem największym tego człowieka? Największym grzechem tego człowieka jest to, co zaprowadziło go na zapracenie jest przede wszystkim obojętność. Ignorancja. I myślę, że Pan Bóg, że Słowo Boże, o tym mówi, to jest moje poglądy. Będzie nas sądził przede wszystkim z tego, czegośmy nie, nie zrobili. Czasami przychodzą ludzie do spowiedzi, mówią o więcej, nie zamikłem, nie ukradłem, z nikim się nie kłócę, więcej grzechów nie pamiętam. Oczywiście nie mam to na myśli konkretną spowiedzi, no ale wiem, że tak jest, nie? Co on zrobił, jest dobrego? Się, Panie Jezus, co zrobiłeś dobrego? Jest takie powiedzenie, kochaj i czyń, co chcesz. Oczywiście, to kochaj nie oznacza, ale nie oznacza jakiejś takiej miłości, nieokierznamy się Paweł, dlatego mówi, tylko nie pokonuj zła złem, zło. Taka niesprawiedliwość, jaka jest mowa w dzisiejszym i tego taką niesprawiedliwość czasami, albo nawet bardzo często takie zachowania przypisuje się nam, nam w sensie nie ludziom wierzącym, tylko na kłamach. Tak jest to rzeczywiście czasami trudne, bo e, prawie codziennie tam do naszego domu zakonnego z różnymi historiami, zazwyczaj są pieniędzy. Szczerze powiedziawszy, że ja też już się upię w tym wszystkim. No i nieraz już się zdarzyło, że no, nawet nie na małe pieniądze czasami zostały poszukane. Natomiast myślę, że w rozmowach również z takimi ludźmi zrażonymi jakąś niesprawiedliwością również wynikającą z postawy nas, kapłanów. Warto w takich rozmowach o takich ludzi wysłuchać, ale warto również zaznaczyć i myślę, że tutaj macie tutaj możliwości, żeby powiedzieć ja natomiast mam doświadczenie troszeczkę innego Kościoła, współczuję Tobie, rozumiem, ale mam doświadczenie czegoś innego, źle wybyło, jakbyśmy skupiali się na ocenie odczuć drugiego człowieka, który tak nie inaczej, na zakończenie dzisiejszej Ewangelii ten bogacz, który trafia do otłami, czyli do piekła, mówi do tego łazarza, żeby jeśli się da ostrzec jego pięciu braci przed tym, żeby również uniknęli tego, czego on doświadcza otrzymuje komunikat, że nie jest możliwość już teraz poinformowania im, żeby się nam dociwi. Mają proroków, mają pisma, Ewangelista ma pis. Niechże ich słuchają. Drodzy bracia i siostry, my również jesteśmy w szeregu tych pięciu braci, którzy są jeszcze na drodze, na drodze Królestwa Niebieskiego. I Pan Jezus daje nam wiele okazji do tego, żebyśmy Go słuchali, wysłuchali i żebyśmy to słowo przyjmując jednocześnie odpowiedzieli naszą wiarą. chleba przychodzi w takiej świętej obecności. Drodzy Bracia i Siostry, tym w świętym czasem, tychże rekolekcji, ale również tych rekolekcji, których najprawdopodobniej będziemy jeszcze doświadczać w naszym życiu. Pamiętajcie, że zawsze jest to doświadczenie spotkania z Bogiem, ubogim, który przychodzi do nas w bardzo prostych znakach, może tak prostych, że zbyt prostych dla nas, dlatego też często mimochodem ich nie dostrzegamy i tak też po czasach Jezusa, ponieważ w w tak prostej postaci jako Bóg, dlatego tak wielko go odrzuciło i nie przyjęło. Ale życzę Wam dla Jego łaska towarzyszyła Wam, by ta Boga i proste jego postać ubogacała nieostante wasze serca, ale może nie przez nas, a zauważamy przez innych, ubogacanie drugiego człowieka w swoim głębokim świadectwem osobistej świętości.